Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik z Mistycyzmu Popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, czołem wszystkim. I witamy Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym odcinku komiksowym i w kolejnym odcinku, gdzie będziemy omawiali dla Was komiks Venom, tom pierwszy. No bo jak to bywa, dosyć regularnie w, tych, w tej superbohaterszcyźnie te jedynki mają tendencję do nawrotów, czasem wyjątkowo szybkich. No i dokonało się coś, o czym zapowiadaliśmy, kiedy dyskutowaliśmy sobie odpowiednio o Venomie Katesa oraz o Halku pisanym przez Ala Inga. Ci scenarzyści Zamienili się seriami, no i było wiadome, że prędzej czy później, jak się okazało dosyć w sumie szybko, dostaniemy te kontynuacje odpowiednio Halka i Venoma także w Polsce. No i my dzisiaj spotykamy się przy okazji pierwszego tomu Venoma który zbiera pierwsze 10 zeszytów i tutaj małe zaskoczenie pewnie, bo oprócz Ala Ewinga, który odpowiada za zeszyty pierwszy, zakładamy tutaj częściowo, 5 8 dziewiąty, dziesiąty, to współscenarzystą jest Ram V, chyba. Mhm. Tak, tak, to jest... Y o ile się dobrze orientuje, jest to scenarzysta hinduskiego pochodzenia i on skrócił swoje trudne do wymówienia nazwisko na potrzeby zachodnich twórców do samej litery V, więc tak, czyta tak. się to Ram V. Tak, i to jest scenarzysta, którego możecie kojarzyć i z superbohaterszcyzny i także z jego bardziej autorskich dokonań, bo y, pamiętam, że y, dosyć dobre opinie jakiś czas temu zbierał jego komiks Błękit w zieleni. Który chyba Kabum w Polsce wydało. A za rysunki w tym całym komiksie odpowiada Brian Hitch. I to jest nazwisko pewnie dosyć duże, dlatego że on pracował przy Authority i pracował przy Ultimates. No, Hitch czyli To jest, to jest uh -huh. to, ka chyba każdy fan komiksu go kojarzy. On, on też chyba pracował przy co najmniej kilku dużych Marvelowych eventach, jak pierwszy mhm. oryginalny Civil War, o ile dobrze pamiętam, więc nie, nie, jak najbardziej to jest klasa rysownik. Tak, tak. No i tak jak mówisz, nie dość, że klasa to jeszcze też wyjadać tak naprawdę na tym rynku. Mhm. No i Misty, jako że ty masz ten komiks bardziej na świeżo, to od razu ja myślę, że dobrze by było zarysować fabułę, dlatego, że tutaj trochę będziemy mogli sobie też podyskutować na wstępie na ile ta jedynka ma sens, a na ile to jest taka coś, co ja nazywam taką pozorną jedynką, bo tutaj no będzie w sumie temat, na ile panowie podejmują historię zapoczątkowaną przez cały No To będzie pewnie wyznacznik trochę też tej naszej rozmowy. Właśnie. Właśnie, od razu też muszę ostrzec, że ponieważ ten ran ten jest naprawdę, naprawdę bezpośrednią kontynuacją Ranu Catesa, to tutaj nie unikniemy spoilerów z Ranu Catesa, z tego, jak się ten ran skończył, jak do, w jaki sposób zakończyła się saga króla w Czerni, więc jeśli ktoś ma to jeszcze przed sobą, to prawdopodobnie nie powinien słuchać dalej, bo będziemy, będziemy tutaj chyba w to brnąć bez mhm. bądź się w spoilery. Tak, tak. A zatem, jeśli chodzi o fabułę tego najnowszego Ranu, ona jak już miałem, podejmuje wątki dokładnie tak, tam, dokładnie w tym samym status quo, w którym zakończył je Cates, czyli Eddie Brock y, nagle znalazł się w zupełnie nowej dla siebie sytuacji. To znaczy, że y, Eddie zawsze był do, y, do tej pory osobą, która jest y, zdana na y, samego siebie i musi polegać wyłącznie na sobie i y, to niejako pośrednio sprawa, że jest skupiona na sobie i nagle nasz Eddie Brock, nasz Venom, Nasz nosiciel, ulubiony nosiciel, symbionta Venom'a został wrzucony w zupełnie nową sytuację, ponieważ teraz nagle okazało się, że ma syna, o którym nie miał wcześniej pojęcia, wczesno, w wieku nastoletnim, oraz, a zatem tym musi opiekować się, nie się swoim synem, nie może już tylko myśleć o sobie i tylko o swoim przetrwaniu, oraz został, i to może słuchaczom z doskoku może się to wydać przedziwne, ale jakimś cudem został, Czymś w rodzaju centralnego umysłu, kolektywnej świadomości wszystkich innych symbiontów. Ponieważ symbionty są kosmitami, które do tej pory były rządzone przez króla w żółci, i teraz już nie są rządzone przez króla w żółci, który został strącony z tego tronu i zastąpiony króla przez w Króla Wojtowska w nawet. Król pomyłka, sorry. którą cenię. Ale no, no tak, ostatnio siedziałem mocno w czamberze, w, w czambersie, więc... Zdarzyła mi się ta freudowska pomyłka, ale mamy króla w czerni, który y, Edi zastąpił tego króla w czerni. Teraz ma, nas, y, ma na swojej głowie wypełnienie obowiązków zarówno ojca, jak i tego y, króla, o, y, monarchy, y, opiekuna tej całej rasy y, symbiontów. A ta rasa pod rządami y, poprzednie, y, poprzedniego króla w czerni musiała się... Y, znaczy, y, Dużo sobie nagrabiła, zarówno u ludzi, jak i u kosmicznych ras. I teraz Eddie musi to wszystko poukładać. I w, i w kosmosie, i na Ziemi, gdzie na, na Ziemi niektórzy koniunkturalni politycy zaczęli traktować problem z symbiontami jako swój polityczny selling point, co, te, co też jest tu poruszone na, na kartach tego komiksu. Jakby tego było mało, pojawiła się zupełnie nowa istota, która trochę przypomina króla w czerni i o której nie wiadomo y, na samym początku, kim lub czym ona jest. I Eddie zostaje wplątany w zupełnie nową, y, zupełnie dziwną y, intrygę, w której nie może się odnaleźć, a sytuację komplikuje fakt, że w to wszystko wplątane, jest jeszcze, y, wplątane są jeszcze podróże w czasie. Więc z jednej strony mamy Ediego wątek Ediego który zupełnie został wyciągnięty z całego tego swojego kontekstu, który rozumie i wrzucony w zupełnie nowy kontekst. I drugi wątek syna Ediego, który musi teraz radzić sobie sam, ponieważ jego tata znowu zniknął i teraz chłopak jest zostawiony tylko z oryginalnym symbiontem Venoma i ze Sliperem, czyli z tym drugim symbiontem, który, reprezent, który przyjmuje postać kota. I fabuła leci tak naprawdę dwu, dwutorowo. Jeden z, ponieważ mamy dwóch scenarzystów, jeden z nich odpowiada za wątek Ediego, a drugi za wątek syna Ediego. I Wydaje mi się, że tu możemy się zatrzymać bez brnięcia w spoilerów no w dalszy tom. Mhm. No i o, o jedną rzecz cię od razu zapytam. No właśnie, jak to jest z tym wejściem w ogóle w tę historię? Bo jak ja otworzyłem ten album, to Ci powiem, że byłem bardzo zaskoczony, jak mocno tu Ramwi i Al Ewing czerpią z tego co stworzył Cates i ja nawet postawiłbym taką tezę i to jest właśnie trochę moje też pytanie do ciebie jak ty to widzisz że w zasadzie bez znajomości tego Ranu Kate'sa i, i tego zwieńczenia w postaci króla w czerni to wydaje mi się że ta historia będzie bardzo mocno nieczytelna dla takiego czytelnika który by nie wiem sięgnął sobie po ten album bo zobaczy Venoma na okładce i zobaczy Tom pierwszy na grzbiecie tego komiksu tak, zdecydowanie. Ja jestem bardzo rozdarty, jeśli chodzi o tę praktykę stawiania jedynek w momencie, gdy historia jest aż tak rozgrzebana i kolejny scenarzysta, który podejmuje tę historię, czy też jak w tym przypadku zespół scenarzystów, że podejmują tę historię, nie dbają o to, żeby zbudować jakieś takie intuicyjne, dobre zrozumienie dla osób, które traktują tę jedynkę, jak powinno się traktować tę jedynkę, czyli jako początek pewnej historii, jako punkt wejścia w tę historię. Z drugiej jednak strony mamy tutaj zmianę scenarzysty, zmianę rysownika, Zupełnie no, nowy rozdział w historii no Venoma, który co prawda jest kontynuacją poprzedniego rozdziału, ale to jest jednak już budowanie czegoś nowego. Z nowym mm -hmm, przeciwnikiem, tak. z nowym status quo, z nową, nie, z generalnie mniej więcej tą samą obsadą, ale też w sposób z trochę inną wrażliwością. Więc. Z jednej strony ta jedynka tu nie pasuje w tym sensie, że osoby, które sięgają po ten komiks mogą się na nią nabrać, że to jest naturalny początek wejścia w serię, ale z drugiej strony, no, nie ukrywajmy, to jest trochę nowe rozpoczęcie tej mhm. sagi, więc y, powiedziałbym, że y, zaczerpnięcie dwóch y, najgorszych elementów z obu światów, bo z jednej strony czytelnik, który sięgnie który gdzie po to właściwie, żeby wejść w tę historię, się pogubi, a czytelnik, który będzie miał nadzieję na to, a czytelnik etatowy, który będzie miał nadzieję na to, że ta jedynka oznacza jakiś restart, bo na przykład nie podoba mu się poprzedni Venom to też będzie zawiedziony, bo to jest w zasadzie rozwinięcie poprzedniego Venom'a eee, Więc ciężko powiedzieć. I, jak tu... ty uważasz? Wiesz, to, to, to, to mówię, to jest dla mnie pewien problem, no bo yy, o, o tym się yy, raczej nie mówi jakoś, wiesz, wyraźnie i tak naprawdę no mamy yy, tylko yy, dosłownie tam kilka zdań na, na początku tego komiksu, yy, czyli nawet nie dostajemy coś takiego, co czasem było i czasem jest jeszcze w tych różnych komiksach, yy, tych kolekcyjnych, gdzie yy, dostajemy często jakiś tom wyrwany kompletnie z yy, jakiegoś szerszego yy, kontekstu, ale mamy przynajmniej jakąś tam wiesz, stroniczkę właśnie ukontekstualizowania całej opowieści, gdzie jesteśmy i co doprowadziło do tego, że jesteśmy tutaj. Znaczy, mamy te dwa kapity na stronie tytułowej w tym tomie, no, ale to one, tak, on, on, one rob... raczej nie robią dobrej roboty, jeśli chodzi o z, no, położenie fundamentu pod zrozumienie całej seri tak, serii. Tak. Natomiast wiesz co, z drugiej strony ja też o tyle jakoś się na, na to nie będę bardzo gniewał, że tak jak mówisz, no, to jest dosyć powszechna praktyka, to po pierwsze, a po drugie no też o tym rozmawiamy wielokrotnie, że tacy scenarzyści jak Kate czy Ewing, no, oni raczej w ogóle nie, nie są scenarzystami, którzy dają czytelnikowi niski próg wejścia. No, to, to, uh -huh. Cały czas to była taka melodia tych naszych rozmów przy okazji tych ich poprzednich serii, że to były serie, które były wręcz ufundowane na po prostu fundamencie przeszłości różnego rodzaju wątków, które oni wyciągają z przeszłości postaci. Czasem nie wiem, z lat jeszcze 80 -tych, 70 -tych wyciągają jakieś zapomniane postaci, dobudowują nowe konteksty i tak dalej, i tak z dalej. Z tego, więc... co czytałem, to tutaj też tak będzie. Tutaj też, też przygotujmy się na te głębokie lore jeszcze z czasów, gdy Marvel nie nazywał się Marvel Comics, tylko Timely Comics, więc... <śmiech> no, więc, więc, więc wiesz, wiesz, to może mhm. jest po prostu taka polityka. Wiesz, to jest mniej kwestia polityki, to jest bardziej kwestia tego, że masz, że obecnie scenarzystami nie są ludzie, którzy wymyślają te historie, obecnie scenarzystami są ludzie, którzy urodzili się, gdyś już się rodzili, to te historie były od dziesięciu 20 lat i dorastali, czytając te wszystkie historie, więc oni mają to lore, żyli tym lore i teraz, gdy w końcu spełnili swoje dziecięce marzenie i są scenarzystami komiksów, którzy, które czytali jako dzieciaki, to po prostu utknęli w tym stanie umysłu, że może no, znają tę mitologię i prawdopodobnie roz, intuicyjnie wydaje im się, że... Że wszyscy, wszyscy... to znają. Właśnie, to jest trochę no, dyskusyjnym założeniem, ale zostawmy to. Tak. Wróćmy do naszego Venoma. No to, to przechodząc do fabuły, no to yy, ja myślę, że możemy trochę pójść o to, tymi dwoma wątkami, które ty nakreśliłeś, yy, yy, czy w zasadzie trzema, bo wątek pewien polityczny, ja bym tak go nazwał, on łączy te dwa wątki, czyli yy -y. mamy wątek samego Ediego Broka, yy, mamy wątek jego syna, no i ten wątek polityczny, yy, który ja mówię, że łączy te te dwa światy, dlatego, że tak jak zauważyłeś, no to tutaj mamy też taki klasyczny trop, nie tylko superbohaterszczyzny, ale powiedziałbym, że w ogóle fantastyki szerzej, czyli, że mamy polityków i korporacje, które chcą przy okazji pewnej nagonki tutaj na symbionty po prostu ubić pewien interes, no i mamy tutaj cały ten wątek Alchemaksu, który poluje na symbionty, na syna Ediego Broka, i, i pewnie najchętniej to też by samego Ediego. Stworzył. No, i nie wiem, może zacznijmy od wątku właśnie tego synowskiego. Jak ci się podobała cała ta historia? No, bo tutaj mamy młodego wrzuconego w taką sytuację, że z jednej strony, no, niby odzyskał ojca, ale tak naprawdę tkwi w poczuciu trochę, że ten ojciec, mówiąc brutalnie, się nie sprawdza, bo trochę Eddie Brock. Skoczył na głęboką wodę, jeżeli chodzi o ten, jego nowe obowiązki, i zaniedbuje tym samym syna. Z drugiej strony, no, młody jest bardzo szybko wrzucony właśnie w tę wielką intrygę i w to polowanie na niego, którego trochę nie rozumie, a te wszystkie zabawy z czasem i przestrzenią jeszcze to tylko potęgują. Mhm. No i mówię, jak ci się podobał ten, ten wątek, ta historia? O, od, od razu podzielę się z tobą pewną refleksją że gdy zobaczyłem, że w pewnym momencie Dylan, czyli ten syn Ediego ląduje w jakiejś podrzędnej podrzędnym barze i tam pracuje to mi się skojarzyło z talizmanem Stephena Kinga i <śmiech> y, y, y, y, y, y, nie wiem czy te też miałeś takie skojarzenie ale nie, nie, y, nie miałem ale to ja ci się przyznam i podzielę się tu ze słuchaczami opinią, że ja nie cierpię talizmanu, więc ja to znaczy, w dużej mierze wyparłem tę książkę mm -hmm. I ja też niespecjalnie lubię, po prostu miałem takie skażenie i yy, Dy Dylan, Dylan ma potencjał, bo on może mieć yy, i, i ma wiesz, problemy z opuszczeniem przez ojca i te wszystkie traumy, które nabył, gdy był ze swoim ojcem. I to, to, to, jest, to jest fajna, wewnętrzna dynamika postaci, na której można zbudować fajny charakter, ale nie wydaje mi się, żeby scen ani Kate'owi wcześniej, ani tutaj Ramowi V, nie sądzę, żeby im się udawało zbudować go jako interesującą postać. Znaczy Dylan jest jeszcze dzieciakiem, więc to oczywiste, że nie ma jeszcze rozwiniętej osobowości, ale też cała ta postać wydaje mi się bardziej narzędziem narracyjnym niż swoim własnym charakterem, który przechodzi swoją własną drogę. Jest kilka fajnych momentów w tym komiksie, jak, nie jak ta słynna, znaczy niesłynna, ale jak ta zapadająca w pamięć chyba scena, gdy przychodzi Eddie Brock, do, do domu i każe Dylanowi się spakować i uciekać, mhm, a potem tak. dzwoni do niego Eddie Brock i mówi mu, żeby nie ufał Eddiemu Brockowi i, i też każe mu się spakować i uciekać I, i to było fajne, bo w tym momencie Dylan musi się określić jak zareaguje na tę sytuację i teoretycznie tu jest dużo fajnych rzeczy, które powinny sprawić, że ta postać zagra bo mamy i fakt, że on jest trochę odziedziczył Venoma po swoim staruszku i fakt, że ma tego kota i cała ta jego historia i to, że teraz musi został wrzucony w ten, cały w ten cały kontekst, w którym musi podejmować decyzje odnośnie swojego życia znowu. I to wszystko powinno grać, ale nie wiem, dla mnie to trochę nie gra. Dla mnie Dylan jest mniej postacią i bardziej tym właśnie takim yy, narzędziem narracyjnym, które jest wrzucane w różne lokacje, żeby, yy, no, żeby coś się działo. Y y znaczy, nie to, nie ja, nie ja totalnie rozumiem o co ci chodzi, bo ja się zgadzam, że to jest postać z pewnym potencjałem, no chociażby właśnie ze względu na tę dynamikę pomiędzy nim a Venomem, czyli tym klasycznym symbiontem mhm. Ediego Broka. no bo też i we, wcześniejszym, we wcześniejszych tomach i tutaj dosyć wyraźnie było sugerowane, że on się nie powinien łączyć z tym symbiontem z różnych względów no i widzimy, że do tego połączenia ostatecznie dochodzi to ma określone konsekwencje. Natomiast zgadzam się z tym, że to nie do końca na ten moment... Ja bym powiedział nawet, że gra czy nie gra to może nie jest najlepsze określenie, bo to jest dosyć poprawnie pisane. Tylko mm -hmm. to nie wykorzystuje tego swojego potencjału, dlatego że on jest totalnie trochę taką y, odpowiednikiem kobiety w opałach, y, którą no. musi ratować główny bohater. To tak on jest tutaj dla Ediego Broka właśnie tym y, synem w opałach, którego on cały czas musi y, ratować i tak naprawdę... A dla Venoma też jest takim przybranym synem. I, tak, i, y, tak. O, on służy rozwojowi postaci innych postaci, on nie ma swojego rozwoju postaci, ja na przykład nie potrafiłbym wymienić ani jednej chyba y, cechy charakteru Dylana, mm -hmm. choć tak, jest to postać, tak, tak, tak. Kto, której towarzyszymy już od kilku tomów i, i która jest de facto drugim protagonistą serii od pewnego czasu, więc... E, trochę no słabo. Tak, tak, tak. No i właśnie no, to, to jest ten problem, nie? Że przez to, że on jest pisany e, głównie jako cały czas ta postać, którą trzeba chronić, e, którą, która wymaga tej ochrony, e, a jeszcze wiesz, nie, nie wiem, czy ty e, i czy, czy słuchacze, słuchaczki pamiętają, że przecież tam był cały ten wątek, że on może być superpotężną postacią, e, tak mhm. naprawdę na tej mapie świata symbiontów, więc jakby z tej perspektywy to mam wrażenie, że to mówię, to jest na razie poprawnie pisane, ale e, po prostu. Wypadałoby, żeby, tak jak właśnie też sygnalizuje, żeby twórcy trochę może nadali mu większej głębi. no A umówmy się, ta bardzo zawiła i skomplikowana intryga temu trochę nie służy, nie? no bo on jest jednak postawiony trochę w sytuacji, gdzie, gdzie musi po prostu przez cały ten tom uciekać. I ja się zgadzam też, że to są fajne elementy, bo ta scena, o której ty wspomniałeś, w ogóle cały ten wątek tego baru, też mi się to bardzo podobało, jak w zasadzie taka, taką dostajemy trochę taki przerywnik, nie? Mhm. O tych dwóch ale gangach i tak dalej, o, o tym właśnie, i to, i to jest taki, taki moment, gdzie możemy trochę lepiej poznać Dylana, no bo on musi podjąć określone decyzje, stanąć po jednej ze stron i, i spróbować tutaj trochę ogarnąć sytuację, to jest fajne, no ale zobaczymy, czy, czy jemu się uda wyjść właśnie Poza dokładnie te ramy, czyli tylko bycie synem swojego ojca, i yy, takim, taką osobą bliską, przez którą Ediego Broka można skrzywdzić, no a bo na razie trochę to na to wychodzi, że w tym albumie to jest właśnie dokładnie taka postać, nie? Mhm. Dokładnie, zgadzam się całkowicie. Powiedzieć ci, no. ci, w którym momencie najmocniej wywróciłem oczami, albo no, musiał no, troszkę wal. mówić wokół, żeby spojrzeć. Nagle, i teraz przechodzimy do wątku Ediego Broka, który został wyrwany przez ten przez czas i przestrzeń i wrzucony w zupełnie nową sytuację, i nagle pojawił się nowy złoczyńca, który nosi imię Meridius. I Meridius jest starszy od, Bro od Ediego Broka, wie wszystko o Edim Broku. I pochodzi z dalekiej przyszłości i panuje nad symiątami lepiej niż Eddie Brock i przedstawia go innym, innym królom w czerni i ja wywróci, wtedy wywróciłem oczami, jeśli to się okaże, że to jest <laughs> i tu pomyślałem sobie o tym, kim w końcu okazał się Meridius, to mhm. nie wiem, to rzucę komiksem przez cały pokój. I okazało się to, co myślałem, ale nie rzuciłem komiksem, ale byłem blisko, bo naprawdę to jest tak zgrany motyw, już gdy mo w momencie, gdy pojawia się motyw podróży w czasie i tajemnicza starsza postać, która yy, ma powiązanie z głównym bohaterem, to wszyscy wiedzą, do, yy, w którym kierunku to zmierza. I naprawdę ogranie tego motywu w tak standardowy sposób, bez żadnych yy, interesujących subwersji czy zwrotów akcji, to... No nie wiem, myślałem, że Ewing jest lepszym scenarzystą niż to. Szczególnie, że Ewing potrafił choćby w Hulku, w swoim nieśmiertelnym Halku, zrobić jakieś interesujące, ciekawe, fajne subwersje tych spranych motywów. A tutaj niestety tak pojechał po standardzie że nie wiem, nie wiem, jak ty się do tego odnosisz? Wiesz co, ja mam z tym jeszcze dodatkowy problem, bo to, że to jest wiesz, z, zgrana karta i zgrany motyw, to, to jest jedno, nie? Ale no, tutaj w zasadzie nie, nie mamy tylko zasygnalizowane w którym kierunku to będzie zmierzać więc wydaje mi się, że jeszcze no, to, w teorii można by było dać Jowingowi i Ramowi jakiś kredyt zaufania, że oni coś z tym zrobią jeszcze w przyszłości, natomiast to co mnie bardzo zirytowało to to, że w zasadzie cały ten ogród, bo trafiamy do tego ogrodu Meridiusa razem z Edim Brockiem. przecież w zasadzie chyba już na koniec pierwszego zeszytu i kiedy my tam poznajemy właśnie te, te różne wersje symbiontów w tych różnych kolorach, kiedy widzimy jak, jak cały ten ogród funkcjonuje, jak ten Meridius stopniowo tam odkrywa karty i dowiadujemy się, że to on stoi za tymi tarapatami wszystkimi, w które wpadł w Eddie Brock Brok, to ja cały czas nie mogę się oprzeć wrażeniu, że yy, Ali Ewing pisze drugi raz Nieśmiertelnego Halka. Z tym tak, jego rozdwojeniem... Tak, dokładnie yy, dokładnie wiesz, miałem to poruszyć. Bo, ale, ale zauważ, ile tu, jest, tu jest mnóstwo tych powtórek z Nieśmiertelnego Halka. Bo i mamy sytuację polityczną, czyli polityków mieszających się do, do, do całej tej intrygi. I tak, mamy tak. body horror... Choć w Halku Body horror był czymś nowym, był no, nowinką, czymś trochę niespodziewanym, ale No, a u Ven to jest, Venom standard jest, cały... jest nie? Właśnie, w Wenomie to jest akurat standard i mamy y, głównego bohatera, który okazuje się y, tym. Y, tą postacią, która ma wręcz egzystencjalistyczne, gigantyczne, całe fundamentalne połączenie z rzeczywistością i, i to, to jest, i Wink leci tutaj na tym, co wymyślił w Nieśmiertelnym Halku, Remiksuje to, że to nie jest autoplagiat, ale jednak to jest tak widoczne i tak ewidentne, że też cały czas towarzyszyła mi ta myśl. Tak, tak, no bo właśnie, wiesz, te, te, ta mnogość tych symbiontów, to jak one się zachowują, że jeden jest właśnie bardziej dziki, inny jest z, mhm. powiedziałbym taki bardziej dziecięcy, no to jest dosłownie ta dynamika te, te, tego rozdwojenia jaźni czy, czy mnogości jaźni głównego bohatera, którą widzieliśmy w Nieśmiertelnym halku. no i to było dla mnie takie trochę rozczarowujące. nie? Tym bardziej, że ja trochę miałem problem momentami, żeby ogarniać całą tę intrygę, bo ja wiesz, mam wrażenie, że podróże w czasie i przestrzeni, a tutaj mamy do czynienia i z jednym i z drugim, to jest z jednej strony wątek przecież uwielbiany przez science fiction i, i także też przez superbohaterszczyznę, ale to też jest wątek, który no, moim zdaniem on wymaga pewnego wyczucia, żeby nie doszło do jakiegoś dziwnego nomenomen zapętlenia, żeby to wszystko było mhm. czytelne dla nas odbiorców i żeby to dawało jakieś interesujące interesującą podbudowę tej historii a na razie trochę mam wrażenie, że tego nie mam, trochę miałem poczucie pod koniec że to wielkie skomplikowanie intrygi i wiesz to, że mamy mnogość postaci teoretycznie z, o, o różnych frakcjach o różnych charakterach, to na końcu to jest takie trochę dym że w w zasadzie to, to się okazuje, że to jest chyba dużo prostsze yy, niż yy, twórcy yy, nam to opisywali. No i mówię, trochę jestem rozdarty, bo to, to nie jest tak, że to jest y, źle napisany wątek, mhm. nie? To, to tutaj jest trochę pomysłów, jest trochę koncepcji. Zresztą no sam fakt tego, że to zacząłeś od tego, że jednak Eddie Brock jest y, no, w zupełnie nowej roli, nie? Że jednak człowiek, który był takim trochę y, street level hero, mhm. nawet jeżeli był ekstremalnie potężny, no nagle stał się dosłownie bogiem, y, więc y, to, to, to, jak on się musi zmierzyć z tą swoją potęgą, to jest naprawdę całkiem, całkiem fajnie i tu znów, tak jak w tym wątku Dylana, są dobre momenty, jak na, przykład na początku mi się bardzo podobało, jak były te takie sekwencje, gdzie... On o tym mówi, że jest wszędzie i nigdzie jednocześnie, można powiedzieć, albo że ogarnia kilkanaście rzeczy i mu się wydaje, że minęło, minęły minuty, a tak naprawdę widzimy z perspektywy Delana, że on gdzieś zniknął po prostu na, na dni czy tygodnie i w zasadzie nie wiadomo, co się z nim dzieje. To, to są, mówię, interesujące rzeczy, no ale ta taka makrointryga, wiesz, z tym Meridiusem, z Kangiem mhm. jeszcze, który się też pojawia tutaj. Właśnie, po co tam ten Kang? Jakby no, wywalić te wątki tego. z podróżami w czasie, to i fabuła byłaby troszkę y, y, łatwiejsza, żeby za nią podążać. Mhm, y, y, to I y, y, y, y, byłoby więcej miejsca na rozwinięcie tych wątków, które już są, bo jest naprawdę dużo te, tego fabularnego mięcha jest tutaj naprawdę mnóstwo. I mamy i tych polityków, i Dylana, i Ediego, i y, Meridiusa, i y, y, to w jaki sposób to wszystko się łącz, łączy. I y, tego już wystarczy. I y, moim zdaniem tego wszystkiego jest za dużo i to trochę ze sobą walczy w sposób, który się nie komplementuje, tylko sabotuje wzajemnie. Te wątki powinny się ładnie dopełniać, ale przez to, że to jest wszystko tak poplątane, to to nie jest zły komiks. Ja nie mam negatywnej opinii o tym komiksie, ale on jest tak poplątany i on tym poplątaniem szkodzi samemu sobie. Mhm. Wiesz, Kang to zakładam, że to może być postać, która jeszcze nam wróci, czy będzie wiesz, ja, ja podejrzewam, nie? że jak patrzę na datę wydania tego komiksu i jak wychodziło o jak wychodziły filmy, to myślę, że oni próbowali zrobić robić tę synergię międzymedialną, że mm -hmm. o, szykuje o się, że pomyślełem. Kang będzie w filmach, to wrzucimy tu Kanga, żeby... E... No to bardziej, że no, podróże w czasie, to, to ma, jakiś, ma jakiś sens. Natomiast, no mówię, no pytanie, gdzie nas to zaprowadzi, bo wiesz, to, że to jest upchane, to też warto wspomnieć, że to takie, jak mówiliśmy na początku, to jest 10 zeszytów, jednak standardowo to było 12 zeszytów na tom, więc to już jest trochę bardziej skompresowana historia, to, to, to z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie tak jak mówisz, tych wątków jest bardzo dużo i też ja mam wrażenie, że na tle na przykład tych poprze tego poprzedniego ranu Katesa, to tutaj dostajemy bardzo mało odpowiedzi na ten moment. Nie w tym sensie, że miałem wrażenie, że jednak Kate pisał te poszczególne rozdziały swojego mhm. venoma, doprowadzając je do pewnej konkluzji. I wiesz, zostawiając te nitki na przyszłość, które cały czas się rozwijały, no bo tam wiedzieliśmy, że to yy, doprowadzi do, do króla w czerni i do przyjścia nula na ziemię, a tutaj to też wynika ten mój problem z oceną tego komiksu z tego, że na razie to mam wrażenie, że mamy tylko rzucane nitki, nie? że to jest wszystko mhm. prowadzone w takim kierunku, gdzie to jest w zasadzie no, komiks drogi dla wszystkich postaci i my jesteśmy cały czas na początku tej drogi, tylko po prostu no, na koniec komiksu wiemy nieco więcej o tym aktualnym status quo niż wiedzieliśmy po prostu zaczynając lekturę. Dokładnie. Cates i nawet Wing w swoim Nieśmiertelnym halku byli znacznie lepsi w tym sensie, że jednocześnie budują większą historię, ale też dają satysfakcjonujące domknięcia niektórym wątkom na tyle regularnie, tak, tak, tak, tak, tak. że czytelnik cały czas czuje tę satysfakcję, że to do czegoś zmierza, że, że to całe zaangażowanie tych emocji i uwagi jednak się zwraca. I tutaj tego brakuje, absolutnie się z tobą zgadzam w stu No wiesz, tym bardziej, że jeszcze zostawiliśmy ten wątek Alchemaxu, ja sobie nawet pomyślałem w którymś momencie, że to mógłby być taki wątek w tym tomie, nie? Że na przykład mamy wielką, złą korporację i polityków, którzy chcą upiścić swoje na niechęci do symbiontów, co samo w sobie jest fajnym pomysłem po jednej i po drugiej stronie, no bo jednak wiesz, zła korporacja, która chce wykorzystać symbionty jako broń jako coś do badań naukowych, a z drugiej strony politycy, którym się będzie wydawało, że kontrolują tę korporację, a tak naprawdę też, chcą wykorzystać właśnie to albo jako broń, albo jakąś formę przewagi, czy coś dzięki czemu będą kontrolować swoich przeciwników. To jest super, ale to też właśnie trochę nie wybrzmiewa. To ja pamiętam, że chyba był trzeci tom nieśmiertelnego Halka, który się bardzo mocno koncentrował na tej wojnie takiej powiedziałbym korporacyjnej i on był właśnie, ja go cały czas mam w pamięci jako dla mnie szczyt tamtej serii, właśnie dlatego, że on wprowadzał te wątki, ale to, co właśnie przed chwilą też powiedziałeś, on jednak dużo lepiej je domykał na tym etapie pojedynczego tomu, a tutaj znów to, jest, to są tylko po prostu kolejne niteczki, które dostajemy i które no, albo się zakończą satysfakcjonujące, albo nie, ale nie dowiemy się tego po tych dziesięciu zeszytach. Właśnie i tu e, i to sprawa, że trudno mi jest ocenić ten, ten tom entuzjastycznie. W sensie yy, yy, ja będę z tobą szczery. On mi się całkiem podobał. To, to, to mm -hmm. nie jest tak, że ja cierpiałem w trakcie lektury. Ja go łyknąłem na dwa razy i to były bardzo przyjemne dwa razy. Spędziłem przy nim czas znacznie lepiej niż przy wielu innych komiksach, które rzuca Egmont od Marvela ostatnio. Więc yy, to nie jest tak, że ja jestem straszliwie krytycznie nastawiony do, yy, do tego tomu, ale on ma jednak kilka tych wad konstrukcyjnych, które sprawiają, że trochę się martwię o to, jak to będzie się rozwijać w późniejszych tomach i to sprawia to, że trochę nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie komukolwiek polecić zaryzykowanie w taką inwestycję znaczy wiesz, to, to jest trochę tak, że ja myślę, że jeżeli ktoś polubił ten Run Catesa to myślę, że ten tom będzie taką naprawdę logiczną kontynuacją i myślę, że śmiało można takim czytelnikom ten komiks polecić. Jeżeli ktoś z kolei nie wiem, tak jak no wiesz, bo ja, ja trochę mam poczucie, że Venom jako postać to jest w ogóle jeszcze patrząc na początki superbohaterszcy w Polsce i TM Semik to przez y, y, tamtą erę to jest jedna z tych takich postaci, która jest mhm. y, chyba ponad przeciętnie uwielbiana w y, Polsce, a przynajmniej ja mam takie, takie poczucie. Nie, więc y, Venom zawsze był y, u nas bardzo lubiany, i, ale z, zastanawiam się, czy to jest po prostu tamto pokolenie z lat 90., które czytało te komiksy t, y, t, y, t, y, TM Semika, czy, czy to też się rozlewa na zoomerów? Bo na milenialsów to wiem trochę, bo jestem milenialsem i też lubię Venoma właśnie zastanawiam się, na ile ta postać jest u nas popularna, tak jak była popularna w latach 90. i trochę później. No właśnie ja raczej obstawiam, że to, to z tego wynika, nie? Jednak wiesz, te komiksy ze Spider-Manem, później też filmowa mhm. trylogia Raimiego, Treskówka, która też Fox to... Do, dokładnie, więc, więc tego, tego było dużo i wiesz, no to był też ten okres, gdzie powstało no, kilka tych takich ikonicznych dla tej postaci historii, więc no mówię, gdyby ktoś sięgał po ten album na takiej zasadzie, że po prostu lubi postać Venoma i chce sobie sprawdzić, co tam w tej chwili pichci Marvel wokół Symbionta, no to tuż bym miał wątpliwości, mhm. przynajmniej na, na etapie tego do pierwszego. Mhm to już bym odsyłam, wróć sobie do pierwszego tomu Catesa. Dokładnie to, tak, a to, w, to wtedy to ewentualnie się... zacząć kontynuację, bo ja się też zgadzam z tobą, że to, to jest tak, że ja trochę byłem rozczarowany, bo no nie ukrywam, że jak zobaczyłem nazwiska twórców, no to po, po pierwsze jednak spodziewałem się, że dostaniemy odcięcie grubszą kreską, niż po prostu taki bezpośredni sequel, który dosłownie się rozpoczyna w momencie, w zasadzie końcówki poprzedniego albumu Catesa. A po drugie, no właśnie zakładałem, że przede wszystkim Ewing no, zaserwuje nam opowieść, która będzie znów jakaś bardzo może górnolotna, skomplikowana, filozoficzna, ale że będzie lepiej rozłożona. A teraz to, to jest naprawdę w porządku komiks i on jest bardzo kompetentnie mhm. rozpisany. Tutaj ja nie miałem ani razu takiego momentu chyba, żebym się jakoś bardzo zrzymał na, na wiesz, na jakieś głupoty fabularne, czy że nie wiem, że coś się dzieje wbrew postaci, czy cokolwiek takiego. Jest dużo y, fajnych scen, bo nie wiem, znów wrócę do początku, y, cała, y, cała sekwencja na takim statku, gdzie y, Eddie się włamuje, y, żeby ogarnąć sytuację, bo, bo dostał jakiś tam y, po prostu sygnał alarmowy. To jest super i tutaj takich y, sekwencji jest więcej, no ale bardzo trudno jest ocenić ten komiks, bo on po prostu jest mało autonomiczny, nie? to nie jest tak nie tylko to nie jest jedynka, którą można wziąć do ręki spokojnie jako zupełnie nowe otwarcie, ale to też nie jest album zbiorczy, który jest jakokolwiek zbiorczy. Nie? Tutaj to jest dosłownie pół albo no nie wiem, jedna trzecia, dajmy na to większej historii. No i przyjdzie nam ocenić pewnie mhm. po kolejnych tomach, na ile tutaj twórcy sobie poradzili. Nie? Wydaje mi się, że najlepszym słowem, którym można określić ten tom, jest obiecujący. On tak. sporo obiecuje w kwestii mm -hmm. fabuły, w kwestii rozwoju, w kwestii yy, no, ewolucji postaci, które są tutaj zaprezentowane, ale sam w sobie to, no cóż, jest obiecujący. Tyle można o nim powiedzieć. A powiedz mi jeszcze na sam koniec, jak Hitch ci się sprawdzał tutaj jako rysownik. Hitch jest tak klasycznym rysownikiem, że ja, ja zawsze mam do niego mnóstwo sympatii, ja mam tak Yy, taką intuicyj, takie jego intuicyjne rozumienie, tak jak ma się tych starych mistrzów, choć mhm. on, on, on, on chyba nie jest jakimś antycznym rysownikiem, ale ja dorastałem z komiksami, które on rysował, i one są za zawsze dla mnie takim troszkę benchmarkiem tego, jak Marvel yy, powinien wyglądać, taki, taki super standard. I ty, ty, tutaj wygląda to dokładnie tak. Kreska yy, jest dość realistyczna kompozycje planż są standardowe, ale to wszystko fantastycznie się składa Hitch nie jest takim rysownikiem, który jest artystą, imponującym artystą on jest imponującym rzemieślnikiem i jego rzemiosło bardzo mi imponuje i to jest właśnie, chyba, chyba tak bym to określił i całą jego twórczość i ten komiks konkretnie no ja też byłem zadowolony po tych, po tych ilustracjach tutaj wypada naprawdę porządnie, tak jak mówisz, że to jest dobry rzemieślnik, dobry twórca. Ta, ta jego kreska dobrze też tutaj się sprawdza i w tych segmen sekwencjach, segmentach, gdzie jest po prostu więcej tego, nie wiem, body horroru, więcej jakichś takich odjechanych pomysłów. z, z, z Też tą kreską, czy z ty, tymi z takimi bardziej realistycznymi, tak to ujmę, fragmentami tej opowieści. Podobało mi się też, bo co prawda on nie odpowiada za kolory chyba tylko częściowo, bo tych kolorystów to tutaj chyba jest czterech czy cztery osoby bo nie, czterech chyba co sami faceci wydaje mi się że trochę się bawią tą kolorystyką, nie? bo jednak to znów mamy taką zakrywkę jak w Halku, że mamy te symbionty w różnych kolorach, więc szczególnie w tych mhm. scenach w ogrodzie no to tak jest, że trochę się bawią twórcy tymi kolorami, które, tu, które tutaj serwują, także no, to wypada naprawdę jakby całkiem, całkiem spoko. Jak najbardziej i to chyba tyle, co mamy do powiedzenia na temat tego Venom'a. Yy, yy, jak jesteśmy nastawieni na kolejny tom? No, ja jest na pewno po niego sięgnę. Jestem ciekaw, gdzie nas ta historia doprowadzi. I yy, no, przede wszystkim to, co żeśmy rozmawiali. Jak tutaj, jak, Jaki pomysł twórcy mają na Dylana? Nie? Bo widać, mhm. że yy, jednak ten tom, pomimo tego, że teoretycznie wydawało się na początku, że to Dylan będzie na pierwszym plamie, planie, to jest yy, album, który się kręci wokół Ediego Broka. No i zobaczymy, czy gdzieś oni postanowią zmienić trochę tę historię i inaczej porozkładać akcenty, no, ale o tym się przekonamy w kolejnych tomach. A ty jak Dokładnie. tam? Czekasz na drugi tom? Wiesz co, powiem ci, że tak, bo tak jak już mówiłem, ja, to, jest, to jest jedna z tych sytuacji, gdy ja mam bardzo wiele powodów do narzekań na jakiś komiks, ale to nie jest tak, że go nie lubię. Po prostu uważam, że jego wady są naprawdę mocno ranią, naprawdę solidny rdzeń. Mhm. i ten rdzeń cały czas doceniam i wydaje mi się, że e, jeśli scenarzystom uda się trochę e, sensowniej poukładać te historie i trochę rozwinąć tego naszego Dylana e, to to może być naprawdę świetna rzecz póki co jest rzeczą, jak już wspomniałem obiecującą. No i tym akcentem e, myślę, że zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dzięki Ci Misty za kolejne spotkanie. A Tobie również dziękuję Jerry. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć, cześć.